400 mg tribenozydu i 40 mg lidokainy. Wskazanie miejscowe leczenie zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów. Podmiot odpowiedzialny, Recordati Island Limited. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 kwietnia jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Możliwe intensywne opady deszczu na zachodzie Polski w MSWiA na rada poświęcona sytuacji pogodowej. Na służebców w Warszawie rusza nowy sezon wyścigowy, konie będą biegać do połowy listopada. Bilety do Koloseum wykupowane są przez pośredników, a ci podbijają ich ceny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed trudną sytuacją pogodową. Ma to związek z możliwymi intensywnymi opadami deszczu na zachodzie Polski. Służby podległe MSWiA są w pełnej gotowości do podjęcia działań, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Instytut Meteorologii przekazał i wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed Intensywnymi opadami deszczu mogą mieć one natężenie umiarkowane okresami nawet silne, możliwe są także burze. To ostrzeżenie wydane przez Instytut Meteorologii potrwa od godziny 15 w niedzielę do godziny 15 w poniedziałek i dotyczy województw dolnośląskiego, lubuskiego oraz części województwa wielkopolskiego. Ostrzeżenie przed opadami pierwszego stopnia zostało natomiast wydane dla części województwa zachodniopomorskiego oraz jednego z powiatów w województwie wielkopolskim. Na zaproszenie premiera Donalda Tuska jutro do Gdańska przyleci prezydent Francji Emmanuel Macron. Wszystkie ruchy, które mają na celu wzmocnienie polityki wewnętrznej Unii Europejskiej, w tym polityki bezpieczeństwa, są wskazane. Komentuje wizytę politolog Paweł Ramiączek i dodaje, że spotka się dwóch liderów, którzy mają wspólną proeuropejską wizję to jest wizyta, która podbija rolę Polski i Wskazuje na ważność Polski w Unii Europejskiej, ale i w dziedzinie bezpieczeństwa w ramach NATO. I takich wizyt powinno być dużo. My jako Polska powinniśmy się integrować z krajami w Unii Europejskiej wszystkimi, ale i też być w tym nurcie szybkiego rozwoju. Rozwoju Unii, który gwarantuje i suwerenność, i bezpieczeństwo, i również rozwój gospodarczy, ale i również cywilizacyjny czy mentalny. Okazją to spotkania polskiego premiera z francuskim prezydentem jest zbliżająca się rocznica podpisania traktatów na Osii i uroczystość wręczenia nagrody imienia Bronisława Garemka za umacnianie relacji polsko-francuskich. Warszawski Tor Służawiec zaczyna nowy sezon wyścigowy. Pierwsza gonitwa już dziś. Konie wystartują na zielonej bieżni, mówi dyrektor toru Paweł Rabantek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 którzy odsprzedają je w internecie z dużą marżą. W efekcie nabycie biletu online na bliski termin po normalnej cenie stało się bardzo trudne. Na stronach agencji bilet do Koloseum kosztuje nawet blisko dwukrotnie więcej niż na stronie oficjalnej zabytku. Turysta nie wie, u kogo kupuje bilet. Urząd Antymonopolowy już nałożył na kilka firm kary na łączną kwotę 20 milionów euro za praktyki gromadzenia biletów przy pomocy botów i innych zautomatyzowanych narzędzi. Każdy, kto próbuje kupić bilety w momencie ich pojawienia się na stronie otrzymuje informacje o błędach, a zaraz potem bilety są już wyprzedane. Administracja Koloseum uważa, że za ich brak odpowiadają agencje, które kupują bilety przez kanał przeznaczony dla indywidualnych turystów. W ten sposób kupują więcej niż na to pozwalają przepisy i unikają płacenia z góry procentu od ceny biletu. Turyście pozostaje stanie w kolejce. 18% wszystkich biletów sprzedawanych jest w dniu wizyty w kasie na miejscu. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym. Klimat. Umiarkowana jakość powietrza w nowej soli Dąbrowi Górniczej Poznaniu, Częstochowie, Kaliszu na pozostałym obszarze kraju stan powietrza dobry albo bardzo dobry. Połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Dziś na zachodzie pochmurno i będzie padać deszcz. Na pozostałym obszarze większe przejaśnienia. 12 stopni na północy, 17 w centrum, 19 na południu, chłodniej nad morzem, najwyżej 9.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 Teraz w Bricomarché. Fotel bujany ogrodowy 399 zł, a impregnat do drewna Sadolin 5 litrów 59,99 zł. Nasze ceny rządzą.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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historia powszechna Rock and rolla powraca na stulecie Polskiego Radia i przypomina 50 odcinków od roku 1955 do 2005. Plus prezentuje 20 premierowych aż do końca roku 2025. Rock and Rock'n'Roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla Zapraszamy Wielki brat Adam Ferenc Piotr Metz Powinna nastąpić poprawa sytuacji Powtarzam, powinna Rok 1979 Oto w tej chwili w otwartych drzwiach samolotu Ukazuje się papież Jan Paweł II W białej w tradycyjnej piłstce na głowie Podnosi obie ręce w geście powitalnym. Raz jeszcze następny składaj na piersi i schodzi wolno po schodkach samolotu. Papież pochylił się i ucałował ojczystą polską ziemię. He can see no, no reasons, reasons Cause there are no, no reasons. reasons What reason do you need to be sure? W Polsce zima stulecia, opady śniegu paraliżują komunikację. Ostry dyżur trwa nadal na naszych drogach i żelaznych szlakach, bo zima nie ustępuje. Górka rozrządowa PKP w Lublinie. Kolejarze starają się w okresie trudnej zimy wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej. No jak idzie robota? No idzie na razie nieźle robota. Wspólny wysiłek całego społeczeństwa w walce ze śniegiem, w walce o przelotowość wszystkich szlaków, przynosił coraz lepsze rezultaty. Nie? Sytuacja poprawia się z godziny na godzinę. Przy odśnieżaniu torów kolejarzom pomaga wydatnie wojsko. Siła wiatru zmalała, śnieg nie pada, łatwiej pracować. Mamy wojsko, mamy OHP, mamy innych prawda, ludzi z zakładów pracy położonych na nie lubimy. Także wywieźliśmy już ponad 150 wagonów tego lodu i śniegu. Ofiarność społeczeństwa północno-wschodniego regionu przynosi dalsze, coraz większe rezultaty. Na ogół przejezdne są drogowe połączenia między większymi miastami we wszystkich trzech województwach. Są jeszcze zablokowane m.in. drogi z Bielska Podlaskiego do Siemiatycz, z Białego Stoku do Korycina i z Łomży do Grajewa. Przy odśnieżaniu bez przerwy pracują ekipy drogowców z pomocą przychodzą mieszkańcy miast i wsi. Tylko w Białostockiem usuwało dzisiaj śnieg ponad 25 tysięcy osób. Dla śląskich kolejarzy nadal sprawą najważniejszą jest sprawny transport węgla z kopalń do odbiorców w całym kraju, głównie do elektrowni i elektrociepłowni. Rocks! Rewolucyjne siły zbrojne wyzwoliły Phnom Penh i już niedługo wyzwolą cały kraj. Wietnamskie wojska wkraczają do Kambodży, kończąc czteroletni rządy terroru, jakie wprowadził w tym kraju Pol Pot i jego Czerwonik Merzy. Pol Pot chroni się w dżungli. Wietnamczycy odkrywają w Kambodży masowe groby. Według ich szacunków Czerwonik Merzy zamordowali milion ludzi. There's evil in the hair and there's thunder in the sky And the killers on the bloodshot streets Oh, down in the tunnel with a deadly horizon Oh, I swear I saw a young boy down in the gutter He was stopping the foam and the heat Oh, baby, you're the only thing in this whole world That's good and good and right And I love you There's always gonna be some light, but I gotta get out, I gotta break it out now before the final couple down So we gotta make the most of our one night together when it's over, you know we'll both be so alone. Kilka minut po ogłoszeniu komunikatu ulice Teheranu zapełniły się wywiatującymi ludźmi. Wszędzie słychać było klaksony. Szach Iranu Reza cieka ucieka z kraju po 37 latach panowania. Ludzie oznali wyjazd Szacha za całkowite zwycięstwo. Człowiek, którego potępiali, którego chcieli obalić, ustąpił sam. Miasto oszalało. Ludzie tańczyli, śmiali się i bardzo głośno żądali powrotu swojego przywódcy, Ajatollaha Chomeiniego. Było w czwartek, dokładnie o 12.37 rok 1979. W czwartek w godzinach popołudniowych polska agencja prasowa nadała tragiczną depeszę. W rotundzie gmachu PKO w Warszawie nastąpił silny wybuch. Są zabici i ranni. Najbardziej tragicznym skutkiem wypadku jest śmierć 45 osób. W szpitalach przebywa jeszcze około 70 osób. W tym kilka w stanie ciężkim. Dotychczasowe wyniki badań i śledztwa wskazują, że bezpośrednią przyczyną wypadku była eksplozja gazu ziemnego. Gaz z powodu awarii zaworu przewodu podziemnego przebiegającego w pobliżu Rotundy znalazł ujście poprzez kanały telekomunikacyjne do podziemi budynku PKO. Władze otoczyły wszystkich poszkodowanych serdeczną troską i opieką. Rock and roll historia powszechna. Double fall time You feel alright when you hear the music ring well, Now you step inside, but you don't see too many In other places. But the horns they blowing that sound. We on down south. We on down south. London Town. Industrial troubles in strike town Britain. Strajki sparaliżowały Wielką Brytanię, uderzyły w całe społeczeństwo, w młodych, starych i chorych. Strajkujący nie oszczędzili nawet szpitali dziecięcych. Żądają minimalnej płacy w wysokości 60 funtów tygodniowo. Jednak lokalne i centralne władze twierdzą, że nie mogą nikomu zagwarantować takich pieniędzy. Przyszłość Wielkiej Brytanii rysuje się czarno. Strajki w przemyśle prowokują protesty w usługach. Na ulicach Londynu leżą góry śmieci. W stolicy grozi epidemia. Rząd desperacko zaapelował do związków zawodowych o zapanowanie nad strajkami, ale wydaje się, że związki nie są w stanie tego to, ...to control all And the TUC also Wokalista pankowej kapeli Sex Pistols nie żyje. Umarł w Nowym Jorku po przedawkowaniu heroiny. Oskarżony o zamordowanie swojej przyjaciółki Nancy Spangen czekał na proces. Mówią jego koledzy z Sex Pistols, Paul Cook i Steve Jones. No, Wiedziałem, nie, że on nie pożyje dłużej tak, niż 30 dobra. lat, bo on po prostu nie potrafił. Because Nigdy nie, nie o siebie. Każdy I się tego spodziewał. Chyba nikt, kto znał nie był zna zaskoczony. Naprawdę szkoda, że tak to się skończyło. Bardzo dobrze nam się współpracowało. On wcale nie był taki, jak mogło się wydawać. Bóg na fotelu, notowały notowały niemal od od lat poziom wody. Dziesiątki wsi zalanych i podtopionych. Ponad 200 tysięcy hektarów pod wodą. Tysiące rodzin ewakuowano. Od czwartku trwa walka o półtusk. Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej. Na zagrożonych terenach umacnia się wały ochronne oraz ewakuuje ludność z zalanych miejscowości. Dla powodzian zorganizowano kwatery w szkołach, świetlicach i klubach. Utworzono także zbiorcze zagrody dla żywego inwentarza. Jak ta woda już przyszła, jak sołtys z nas pierwszego dnia, co mi odmówiliśmy wyjazdu. no bo ja nie chciałam, bo zostawiać tak to wszystko, jak to było przykro. Mówię, no może ta woda będzie tak, że w butach gumowych będzie nie można chodzić, jakieś może tam bale porozrzucać. Tymczasem jak się zrobiło gorzej, to już później jak... Już, bym, już prosiłam w duchu, żeby mogli przyjechać po mnie, bo już jak przyjechali, to zostawiłam wszystko. Na drugi dzień przyjechali rano, zabrali węta, zabrali ludzi. Ja uprosiłem pułkownika, my pułkownik zostawił A moją odpowiedzialność, bo ja, że ja muszę zabrać co do jednej osoby. No ale uprosiłem na moją odpowiedzialność, że my zostały. Mam taką łódkę, mam motor do łódki, bracia Ceguczek, na do lasu. A z tego powodu musiałam się dostać, bo tak wszyscy byli przysposobieni. Ośrodzież w dziennik, a u mnie wszystko się zostało. Ja tu siedziałem trzy tygodnie sam, wszyscy mnie zęby zabolały. W rękę dostałem zakażenie, bo z jak konia sadzał na te łajby. I koń był put i me drapnął jakoś pod koło. Pani, ja się bardzo bałam. Bo tu nie można jest było po podwórku chodzić. Z początku, gdy myśmy chodzili w gumakach. Na później to już tak była woda. O. W Półtusku na rynku stan wody już około 30-40 cm. Z godziny na godzinę zmniejsza się. Ludzie suchą nogą dochodzą po moście zbudowanym przez żołnierzy 2 Warszawskiej Brygady Saperów i pierwszego batalionu z pierwszej warszawskiej dywizji zmechanizowanej imienia Tadeusza Kościuszki. Społeczeństwo bardzo oceniło wysoko tą pracę. Bardzo nas powiedziałbym polubiło i w swoich wypowiedziach da się na każdym kroku stwierdzić to serdeczność, to zrozumienie i to zadowolenie, że wojsko doprowadziło do tego stanu, że dzisiaj miastu przywrócone zostało życie. Okrotnie, okropnie. Pozalewało nam kraj będzie teraz solidnie pracować, żeby odrobić te wszystkie straty. Podziękujcie Waszym towarzyszom. Powiedzcie, że bardzo wysoko cenimy ten, ten wysiłek, jaki tutaj wkładają. Zresztą nie tylko I tylko 1979. Amerykańska sonda kosmiczna Voyager 1 dociera do Jowisza. Na Ziemię przesyła niesamowite zdjęcia zrobione podczas tej fantastycznej podróży. Każdy, kto patrzy na Jowisza przez teleskop, widzi obszar o średnicy jakichś 2-3 tysięcy kilometrów. I to tylko wtedy, jeżeli ma dobry teleskop. Voyager zrobił zdjęcia obszaru o średnicy 3 kilometrów. To bardzo dokładne zdjęcia. Zdjęcia wykonane przez Voyagera wywołują naukową sensację. Okazuje się, że Jowisz, tak jak Saturn, ma pierścienie, a powierzchnie jednego z jego księżyców, Jo, pokrywają gigantyczne wulkany. Po 30 latach wrogości Egipt i Izrael podpisują traktat pokojowy. Ceremonia odbywa się na trawniku przed Białym Domem. W negocjacjach pomagał prezydent USA Jimmy Carter. Dziś świętujemy zwycięstwo. Nie krwawe zwycięstwo w bitwie, ale zwycięstwo pokoju nad wojną. Prezydent Egiptu Anwar Sadat. Nigdy więcej wojny. Nigdy więcej rozlewu krwi arabskiej i izraelskiej. Nigdy więcej cierpienia i łamania praw. Nigdy więcej utraty wiary. Premier Izraela Menachem Begin Pokój jest piękny, jest jak promyk słońca, jak uśmiech dziecka Miłość jego matki i radość jego ojca Jest jak kochająca się rodzina Jest jak kochająca się rodzina to ludzki postęp, zwycięstwo słusznej sprawy, triumf prawdy. Pokój oznacza to wszystko i jeszcze więcej. W krakowie kończy się festiwal filmów krótkometrażowych. Żyli po dyskusji postanowiło przyznać większością głosów następujące nagrody. Grand Prix w postaci złotego lajkonika reżyserowi Krzysztofowi Kieślowskiemu za film 7 kobiet w różnym wieku i punktów. Na obradach tak, i naszego forum. Stowarzyszenia Filmowców Polskich się od dużo o tym mówiło i jakby taka nuta przebijała właśnie przez wszystkie wypowiedzi, że na dobrą sprawę ekran dokumentalny bardzo daleko oddalił się od tego co się dzieje naprawdę w kraju i bardzo oddalił się od oczekiwań społecznych, od tego co ludzie chcieliby na nim zobaczyć. I myślę, że stąd bierze się te pięć osób, które widziałem wczoraj na przykład w kinie, gdzie są powtarzane projekcje konkursowe, każdy może tam wejść za darmo do kina, było tam pięć osób. Wiele osób przechodząc już do fabuły, jak gdyby zarzuca dokument. No, Pana przykład, czosa, prawda? Ludzi, którzy utrzymują jakoś kontakt. Po prostu dlatego, że lubię ten gatunek bardzo. Bardzo go lubię robić. A daje mi on to, czego mi nie może dać właśnie nic. To znaczy daje mi bardzo bliski kontakt z dziejącym się codziennie życiem. No. Awaria nuklearna w elektrowni atomowej Free Mile Island USA. Błąd człowieka i usterki techniczne zatrzymały przepływ wody chłodzącej uranowerdzenie. Omal Omalnie doszło do stopienia się reaktora. Przed tym wypadkiem nie miałem żadnych obaw, nawet nie zastanawiałem się nad tym, że mieszkam koło elektrowni atomowej. Teraz myślę o tym cały czas. Cała moja ulica opustoszała, zostało nas dwóch albo trzech. Myśleliście o wyjeździe? Ja już jestem gotów. I feel alive, and the world... Rok 1979. Na placu Zwycięstwa w stolicy rozpoczynamy transmisję z uroczystości, które już za kilka minut rozpoczną się tutaj w sercu naszej stolicy, naszego miasta, miejscu tak drogim wszystkim Polakom przy grobie nieznanego żołnierza i na placu Zwycięstwa. Będzie w nich uczestniczyć dostojny gość, przybyły dziś do ojczystego kraju, papież Jan Paweł II. I wołam, ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II papież, wołam. W całej głębi tego tysiąclecia wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z Wami wszystkimi. Niech stąpi duch Twój. Niech stąpi duch Twój. I odnowi oblicze ziemi tej ziemi. Amen. I have a dream A song to sing To help me cope Brytyjczycy idą do urn. Wybory zarządzono powodem nieufności dla rządu Partii Pracy i rozwiązaniu parlamentu. Kiedy poznaliśmy wyniki wyborów, okazało się, że Wielką Brytanią będzie rządzić pani premier. Mówi Margaret Thatcher. Chcę przypomnieć słowa św. Franciska Zastrzeżu, które, jak myślę, szczególnie pasują do tego momentu. Gdzie jest niezgoda, zaniesiemy zgodę. Gdzie popełniono błąd, ujawnimy prawdę. Gdzie jest wahanie, przyniesiemy wiarę. Gdzie jest brak wiary, tam przywrócimy nadzieję. Zmiana władzy w Rodezji po pierwszych w tym kraju wolnych wyborach parlamentarnych, w których udział brać mogli także czarni obywatele. Nowym premierem zostaje biskup Abel Muzorewa. Nazwę kraju zmieniono na Zimbabwe. Nie było żadnej oficjalnej uroczystości, ale o północy grupki ludzie głównie czarnych wyszły na ulicę Selsbury, aby uczcić narodziny Nowej Rodezji, Zimbabwe i koniec 90-letnich rządów Białej mniejszości. Niektórzy przyklejali kartki na pomniku Cecyla Rowca, od którego wzięła się nazwa Rodezja. Na kartce jest napisane, że to miejsce jest teraz do wynajęcia. Do rana przed siedzibą partii premiera Muzorewy zgromadziły się tysiące jego zwolenników. Oklaskiwali nowych ministrów. Don't blame it on the moonlight Don't blame it on the good times Blame it on the boogie don't blame it on the sunshine don't blame it on the moonlight I don't blame it on the good times Zacznę od energetyki. Otóż w nadesłanych pytaniach prosicie o wyjaśnienie przyczyny obecnych wyłączeń energii elektrycznej. jeszcze rozwój naszej energetyki należał w bieżącym dziesięcioleciu, który przecież jeszcze się, ono to dziesięciolecie się jeszcze nie skończyło. Otóż ten rozwój należał do szczególnie szybkich. Niestety okazało się, to tempo jeszcze zbyt małe w stosunku do niezwykle szybko rosnących potrzeb. Występujący w roku bieżącym deficyt mocy waha się w granicach od 1400 do 2000 MW. Powinna nastąpić poprawa sytuacji. Powtarzam, powinna, dlatego że no różnie może być. Jesteśmy trzema mędrcami Co proszę? Jesteśmy trzema mędrcami. Hmm, to co robicie za oborą drugiej w nocy? Nie wyglądacie tu zbyt mądrze Wycie. Prześmiewcy z grupy Monty Pythona wywołują gniew niektórych środowisk religijnych. Chodzi o ich nowy film, Życie Briana. Protesty budzi końcowa scena filmu. Scena ukrzyżowania. Mówi John Cleese. Nie miałem pojęcia, jak zrobimy tę scenę z ukrzyżowaniem. W ogóle nie wiedziałem, jak się do tego zabrać. No i ku mojemu zdziwieniu... Michael ją wymyślił, a ja ku mojemu zdziwieniu uznaję ją za śmieszną. A jeśli jest śmieszna, to nie jest obraźliwa, prawda? Ale od razu widzieliśmy, że dwóm albo trzem procentom widzów nie będzie się podobać. Szczerze mówiąc, nie wierzę, żeby tych obrażonych było więcej, dlatego musieliśmy zadać sobie pytanie, czy możemy zrezygnować z filmu, który ponad 90% widzów uznaje za dobry? Stany Zjednoczone i Związek Radziecki podpisują porozumienie rozbrojeniowe. Układ SALT-2 ogranicza liczbę głowic nuklearnych i bombowców dalekiego zasięgu. Mówi prezydent USA, Jimmy Carter. Ten traktat nie spowoduje, że nasze siły zbrojne i w ogóle zbrojenia staną się nagle niepotrzebne. Prowadzi jednak bardzo poważne ograniczenia co do ilości i jakości broni jądrowej. Dzięki nim świat będzie bezpieczniejszy. Rock and roll. Historia powszechna. McKinnell mówi, chyba słyszycie państwo, państwo sami, że jeżeli przegra GEM w tym nowym systemie punktów i kart, to nie będzie grał dalej. Ogłoszenie dyrektora turnieju. Makindo przejął mikrofon. To znaczy, stałem na korcie i czekałem na jego serwis. On nie może mi zabrać GEMA. Mogę rozmawiać z widzami, jeśli mam na to ochotę. Byłem gotowy do dalszej gry. Chciałem grać dalej, uznając, że przegrałem pierwszy punkt, choć go nie przegrałem. Ponieważ jeśli będzie 5 minut przerwy, której chcę, to... Because, you know, if we're get Rozumiem, że słyszycie i państwo, co dzieje się na korcie. No i powiedziałem, że chcę, ale oni się nie zgodzili. Byłem już gotów. Stałem dokładnie na linii. Powiedziałem, że chcę grać dalej. On zabrał mi Gema. Chcę nowego sędziego. O występie Johna McKinnon rozpisuje się brytyjska prasa. Myślę, że zostałem potraktowany nieuczciwie. Chodzi mi zarówno o widzów, jak i prasę. Podczas całego turnieju było bardzo dużo nacisków na mnie. Może w tym roku nie byłem jeszcze gotowy na Wimbledon, ale w przyszłym roku. Na pewno pójdzie mi lepiej. Turniej Wimbledonowski wygrywa Borg. W Nicaragua, rebelianci z Sandinowskiego frontu wyzwolenia narodowego wkraczają do stolicy kraju Managui. Prezydent Anastasio Somoza ucieka za granicę. Nawet jeśli wyjadę z kraju, to się nie poddam. To nie mieszkańcy Nikaragui zmuszają mnie do wyjazdu. To ludzie, którzy dają broń najemnikom i tym pakom walczącym w krajach sąsiadujących z Nikaraguą. Tuż po tym, jak nikaraguański senat przyjął rezygnację Somozy, jego kuzyn i wiceprzewodniczący senatu Luis Palas ujawnił, co Somoza napisze w swoim pożegnalnym liście do narodu. Powie o historii, że walczył za kraj, przeciw komunizmowi, że zrezygnował z uwagi na przyszłość Nicaragui. Wiele rejonów Nikaragui leży w gruzach. Organizacje humanitarne apelują o pomoc, mówi Bianca Jagger. Co najmniej 400 tysiącom ludzi grozi głód. Jedynym wyjściem jest masowa pomoc międzynarodowa, a czasu jest coraz mniej. Wayne nie żyje, miał 72 lata. Wayne naprawdę nazywał się Marion Morrison. Był gwiazdą westernów i filmów wojennych. Od kilku lat cierpiał na raka. Rok temu pierwszy cowboy Hollywoodu wygłosił mowę na 50. jubileuszowej ceremonii rozdania Oscarów. No cóż, Oscary i ja mamy coś wspólnego. Oscary pojawiły się w Hollywood w roku 28, ja również. I Oscary i ja jesteśmy już trochę nadgryzieni przez czas. Ale wciąż jesteśmy i zamierzamy tu pozostać jeszcze długo. Plan to być for a Kilkuset irańskich studentów darło się do budynku ambasady amerykańskiej w Teheranie. Wzięli za zakładników pracowników ambasady, Studenci żądają, by Stany Zjednoczone wydały Iranowi szacha Pachlawiego, który w Nowym Jorku przechodzi kurację antynowotworową. Przez czwarty dzień z rzędu przed ambasadą amerykańską, w której przetrzymywani są zakładnicy, gromadzi się tłum. Mury ambasady pokrywają plakaty z Ayatollahem Homeinim i innymi przywódcami religijnymi Iranu. Pojawiły się napisy: szach będzie wisiał, śmierć karterowi, islam zwycięży. Żądania studentów pobiera nowy przywódca Iranu, Ayatollah Khomeini. Potwierdza, że w przypadku próby zbrojnego odbicia zakładników, wszyscy oni zostaną zabici. Mówi prezydent USA, Jimmy Carter. Rozlew krwi, wojna z Iranem i konflikt całej Zatoce Perskiej, czy próba pokazania, że jestem odważny i silny, nie pomogłyby ani zakładnikom, ani naszym interesom narodowym. Dlatego nie widzę żadnego konfliktu pomiędzy dbaniem o los zakładników a interesem Stanów Zjednoczonych. rozpoczyna zmagania ze swoją własną przeszłością. Na ekrany kin wchodzą filmy pokazujące koszmar wojny w Wietnamie, Czas Apokalipsy, Powrót do Domu i Łowca Jeleni. Łowca Jeleni to opowieść o trzech amerykańskich chłopcach, którzy poszli na wojnę, mówi reżyser Michael Simino. Nie spodziewałem się takiej reakcji, szczególnie poza Stanami Zjednoczonymi. Nawet podczas najcięższych walk w Wietnamie nie było takich zajadłych artykułów pracowych jak te, które okazały się po premierze filmu. To bardzo ciekawe. Myślę, że ludzie poczuli się bardziej wolni i dali w końcu upust swoim uczuciom. W czasie wojny nie potrafili tego zrobić. Check, punch Związek Radziecki rozpoczyna interwencję zbrojną w Afganistanie. Obcokrajowcy, którzy opuścili Afganistan opowiadają o koncentracji radzieckich wojsk. Mówi Kamila Hillier Fry, córka ambasadora Wielkiej Brytanii w Kabulu. W Wigilii widzieliśmy nad Kabulem bardzo dużo samolotów. Podobno przywiozły radzieckich żołnierzy. Tak chyba było. Poza tym było spokojnie. Dopiero w czwartek wieczorem usłyszeliśmy strzały i czołgi. Mogliśmy to wszystko, te strzały i czołgi, oglądać z ambasady. W ciągu 24 godzin od amerykańskiego ostrzeżenia o koncentracji radzieckich wojsk w Afganistanie pojawiły się doniesienia jak dotąd niepotwierdzone, że w afgańskiej stolicy dokonano zamachu stanu. Według irańskiej agencji prasowej radio w Kabulu nadało komunikat, że prezydent Hafizullah Hamid został obalony i że powołano nowe władze. W komunikacji poinformowano też o godzinie policyjnej. Radio nadawało muzykę wojskową. Waszyngton obserwuje uważnie sytuację w Afganistanie. Rzecznik Departamentu Stanu nie potwierdził informacji o zamachu. Ale przyznał, że w Kabulu trwają walki, i że uczestniczą w nich wojska radzieckie. State Department Kabul Coraz mniej kartek na tegorocznym kalendarzu, a coraz więcej pomyślnych wieści otrzymujemy z zakładów pracy, czy też całych działów naszej gospodarki. W ścisłej czołówce są jak zwykle górnicy. Znajduje się na nadszybiu kopalni Jawożno. Co chwilę u wylotu szybu pojawia się naczynie skipowe, z którego sypie się na taśmo ciągi węgiel. Obok mnie jest zawiadowca kopalni Jawożno. Szczepan Perek. każdej godzinie wydobywamy tym szybem 260 ton. I to tak każdego dnia? Tak, każdego dnia. Dzisiaj właśnie wydobywamy 5-milionową tonę. Minister górnictwa Włodzimierz Lejczak powiedział między innymi: Pragnę w tym miejscu zameldować naszej partii. Wam, drodzy towarzysze górnicy, przedstawicielom załóg kopalnianych, iż wydobyliśmy już 100-milionową tonę węgla w tym roku. Proszę Was, towarzyszu sekretarzu Grudzień, Byście ten meldunek zechcieli przekazać w naszym imieniu, przywódcy naszej partii i narodu, pierwszemu górnikowi Polski Ludowej, towarzyszowi Edwardowi Gierkowi. Według władz cały rok 79 jest rekordowy dla polskiego górnictwa. Wydobyto 201 milionów ton węgla. Górnicy pracowali w wolne soboty i niedziele. 79. Nadeszła chwila mojego pożegnania z Krakowem i z Polską. Odczuwam je boleśnie. Lecz moja stolica biskupia jest teraz w Rzymie i trzeba, abym powrócił do Rzymu. Tam, gdzie żaden syn Kościoła i moglibyśmy powiedzieć żaden człowiek. Nie jest obcokrajowcem. story, yeah. said she was good as gold and he can see no, no reasons cause there are no, no reasons. reasons what reason do you need to be shown oh. Types to a waging world A mother feels so shocked Father's world is rocked And their thoughts turn to their own little girl Sweet 16 sixteen, be cheeky Now I ain't so neat To admit defeat They can see no reasons Cause there are no, no. reasons What reasons do you need? Oh, oh, oh Tell oh, me why I don't lie, lie. To play with the toys a while And school's out early And soon we'll be learning And the lesson today is how to die And then the bull hole crackles And the captain tackles With the problems in the house and wife And he can see no reasons Cause there are no reasons What reason do you need to die? And the silicon chip inside a hat gets switched to overload.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 Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pani Babao, pani Babao, widziała pani, że w mediach Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa? Panie Pascalu, no jakby to. A widziała pani?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 pokaże dopasowane części opony i felgi. Porównaj ceny i wybierz dokładnie to, czego potrzebujesz. Jak motoryzacja, to Allegro.